Cześć, witajcie, to znowu ja Piotr Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie Jestem bardzo ciekawy, gdzie teraz jesteście Gdzie mnie słuchacie Czy może jedziecie do pracy A może wracacie z pracy A może jesteście w pracy Może jesteście na spacerze z psem Gdzieś w parku, w jakiejś miłej okolicy? Ciekawe, gdzie jesteście? U nas w Warszawie coraz cieplej. Mam nadzieję, że wkrótce będzie już zupełnie ciepło i w końcu przyjdzie wiosna. W tym roku zima była słaba, mało słońca, ciągle było szaro, nieprzyjemnie. I nie mogę już doczekać się, kiedy będzie słońce. Ostatnio rozmawiałem z Eduardo i widziałem przez Skype, jakie piękne niebieskie niebo jest w Gwatemali. Zazdroszczę wszystkim, którzy mieszkają w takich pięknych, słonecznych miejscach. Mi bardzo brakuje słońca Uwielbiam słońce Oczywiście, kiedy jest za gorąco Wtedy narzekam Jak każdy Polak Każdy Polak lubi narzekać Jak jest za gorąco Albo za zimno <śmiech> Nigdy nie można wszystkim dogodzić <śmiech> Tak to już jest My Polacy lubimy sobie ponarzekać <śmiech> Dziś chcę przedstawić wam Pietro, który pochodzi właśnie ze słonecznych Włoch. Mieszka w Rzymie. Hmm, w zasadzie to nie wiem, czy mieszka w Rzymie. <śmiech> Pietro, czy ty mieszkasz w Rzymie? W swoim nagraniu mówiłeś, że nie od razu Rzym zbudowano i dlatego Utkwił mi Rzym w głowie Ale nie jestem pewny Czy ty mieszkasz w Rzymie W jakim mieście mieszkasz? Dziękuję ci, Pietro Za twoje wspaniałe nagranie W zeszłym tygodniu dostałem od ciebie Nagranie po polsku I muszę przyznać, że Bardzo mi się podoba To jak mówisz po polsku Mówisz, że jesteś samołukiem, więc nie robisz dużych postępów. Hej, nie mogę się z tym zgodzić. Przez trzy lata nauczyłeś się mówić po polsku. Mówisz płynnie po polsku. I to dla ciebie są małe postępy? Dla mnie to jest coś super. Za moment posłuchamy tego nagrania i... Sami się przekonacie. Czy mam rację? Moim zdaniem pomyślicie, że Pietro ma wielkie zdolności. Po prostu urodził się taki. Ma specjalny gen, który pozwala mu uczyć się bardzo szybko języków. A ja myślę, że Pietro włożył Dużo wysiłku w naukę i poświęcił dużo czasu na język polski. Na początku nie umiał nic. Nie rozumiał nic. Ale teraz sami posłuchajcie jak pięknie mówi. Zapraszam serdecznie. Cześć Piotr. Jestem Piotr z Rzymu. Przede wszystkim chcę Ci podziękować, ponieważ dzięki Tobie też mój połamany polski polepsza się. Doceniam Twoją pasję na nauczenie języka polskiego. Dawno temu kupiłem sobie Twój kurs języka polskiego i uważam go bardzo użyteczny. Słucham podcastów w autobusie, na siłowni, w samochodzie. Krótko mówiąc, wszędzie gdzie się da. Uczę się polskiego od 3 lat mniej więcej, ale jestem samoukiem, czyli nie robię dużo postępów. Ale jak się mówi, nie w jeden dzień Rzym zbudowano. Ludzie ciągle mnie pytają, dlaczego uczę się polskiego. To proste, kocham Polskę. Polska ma swój urok, krajobrazy, sztuka, natura, muzyka, jedzenie i moim zdaniem przede wszystkim ważna historia. Według mnie bez waszego kraju nie sposób zrozumieć historii XX wieku. Poza tym, kiedy byłem pierwszy raz w Krakowie, słyszałem wokół mnie ten dziwny język pełny ż, sz, i, i tak dalej, i zafascynowała mnie jego melodia. Od tej pory powiedziałem sobie, pewnego dnia będę mówić po polsku. To wszystko i mam nadzieję, że nie zrobiłem dużo błędów. Pozdrawiam serdecznie z Włoch. Papa. Pa. Dziękuję Ci, Pietro. Bardzo, bardzo serdecznie za nagranie i gratuluję wspaniałych rezultatów. Myślę, że jesteś Doskonałym przykładem dla innych Wspaniałym przykładem dla innych Dla mnie na pewno jesteś świetnym wzorem do naśladowania Ja też uczę się języków I moim marzeniem jest mówić jak najlepiej Myślę, że w przyszłości na pewno spróbuję nauczyć się języka włoskiego Myślę, że nie będzie to aż takie trudne, bo teraz uczę się hiszpańskiego, więc myślę, że dam radę nauczyć się również mówić po włosku. Myślę, że każdy może osiągnąć wspaniałe rezultaty. Najważniejsze to bardzo chcieć. A jeszcze yy, bardziej ważne jest robić Codziennie małe postępy, ciągle trenować i nigdy nie przerywać. Tych postępów nie widać od razu. One są bardzo małe. Mówimy tyciuteńkie. Jeśli coś jest bardzo, bardzo małe, to mówimy, że to jest tyciuteńkie. Nasze postępy codziennie są malutkie, tyciuteńkie. Ale wszystko powoli, powoli daje bardzo dobre, wspaniałe rezultaty. Po czasie dopiero widzimy wielką różnicę. Czy wiecie, że Michael Jordan jako dziecko nie był najlepszym sportowcem nawet w swojej rodzinie? W szkole też nie był doceniany. Trenerzy uważali, że nie ma talentu. Jordan nosił torby za swoimi kolegami. I wtedy postanowił, że będzie ciężko pracował, żeby osiągnąć sukces i zostać świetnym koszykarzem. Ludzie nie chcą o tym słuchać. Wolimy uważać... Jordana za urodzonego geniusza, a nie za pracusia, który spędził tysiące godzin na sali gimnastycznej. Pracuś to ktoś, kto lubi pracować. Dopiero te tysiące godzin zmieniły Jordana w geniusza. Dopiero tysiące godzin Sprawiły, że stał się koszykarskim geniuszem O wiele łatwiej jest namyśleć o kimś Jako o urodzonym geniuszu Niż o człowieku, który ciężko pracował Żeby osiągnąć mistrzostwo A co powiecie o mocarcie? To urodzony geniusz, prawda? Nie zupełnie. Przyjrzyjmy się dokładniej jego życiu. Jego ojciec Leopold, Mo Le Leopold Mozart uczył dzieci muzyki. Napisał nawet książkę o tym, jak uczyć dzieci muzyki. Mały Mozart od samego urodzenia widział, jak jego ojciec uczył jego Starszą siostrę Od małego Uczył się ciężkiej pracy To prawda, że miał Ogromny Wrodzony talent muzyczny Ale od dziecka Wiedział, co to jest Ciężka praca Musimy pamiętać o tym Jak wiele godzin spędził Nad swoimi dziełami Czy słyszeliście kiedyś O Zasadzie 10 tysięcy godzin? Jeśli wierzyć ekspertom, to magiczna liczba godzin 10 tysięcy godzin. Ile to jest? Ćwicząc przez 5 dni w tygodniu, przez 4 godziny dziennie, już po 10 latach osiągniesz 10 godzin eksperci mówią też o skoncentrowanym ćwiczeniu i o przekraczaniu własnej strefy komfortu o tym już kiedyś mówiłem nie chodzi tu o jakieś tam zwykłe ćwiczenia tylko o ciągłe przekraczanie swoich ograniczeń tak powstaje geniusz 10 tysięcy godzin i geniusz jest gotowy No ale nie wszyscy muszą I nie wszyscy chcą być geniuszami Ale nie możemy udawać, że Inni po prostu rodzą się geniuszami Że oni mają po prostu Specjalny gen geniuszu Tak nie jest Oni też muszą pracować Widzimy ludzi, którzy odnieśli sukces Widzimy ich rezultaty Widzimy to, co zrobili Ale prawie nigdy nie widzimy, jak oni do tego doszli Co zrobili? Żeby pięknie jeździć na łyżwach Żeby pięknie grać na instrumencie Żeby pięknie śpiewać żeby stworzyć największą firmę na świecie. Najważniejszą cechą sukcesu nie jest specjalny dar, specjalny gen. Najważniejsza jest konsekwentna praca, konsekwentny wysiłek. To nie szczęście, nie magiczne zaklęcie pomoże Ci w przyszłości Osiągnąć sukces. Niestety, liczy się konsekwentna praca. Oczywiście, po drodze będą trudności, będą momenty, w których zechcesz się poddać, przestać. Jednak nigdy tego nie rób. Nigdy się nie poddawaj. Chociaż jest trudno, rób swoje, pracuj ciężko. Czasami te trudności doprowadzą cię do zaskakujących rezultatów. Wyobraź sobie, że mówisz swobodnie po polsku, nie masz żadnych trudności. Możesz powiedzieć dokładnie to, co myślisz. Właśnie ta myśl. Pomoże ci przetrwać te Trudne momenty Ta myśl sprawi, że Swoją pracą Dotrzesz w końcu do celu Powiesz 10 lat To bardzo długo To prawda Ale gdybyś zaczął Uczyć się polskiego 10 lat temu I nigdy nie przestawał to dziś mówiłbyś zupełnie jak Polak, prawda? Dziś byłbyś mistrzem. Twój wysiłek w przyszłości da ci ogromne doświadczenie. Tym doświadczeniem będziesz mógł dzielić się z innymi ludźmi. Zgadzasz się ze mną? Moim zdaniem warto poświęcić 10 tysięcy godzin. No, może trochę mniej. Regułem <gulę> 10 tysięcy, tysięcy godzin mm. opracował, wymyślił Daniel Lewityn, amerykański profesor, który jest neuropsychiatrą. Profesor Lewityn był również muzykiem. Interesowało go jak rozwija się Talenty muzyczne w szkole Dlaczego Niektórzy muzycy Osiągają wspaniałe rezultaty A niektórzy Są tylko Przeciętni Przeciętni To inaczej mówiąc hmm, Ludzie przeciętni To inaczej mówiąc Średni Ktoś średni Przeciętny Ktoś kto niczym się nie wyróżnia? Człowiek przeciętny albo muzyk przeciętny. Ok? Profesor zaczął przyglądać się ilości godzin, którą uczniowie poświęcali na naukę gry na instrumentach. Doskonali wykonawcy, doskonali muzycy ćwiczyli więcej niż 10 tysięcy godzin Dobrzy muzycy Ćwiczyli około 8 tysięcy godzin Profesor zauważył, że Czas spędzony Na ćwiczeniach Był tu Najważniejszym czynnikiem Nie Talent Tylko Czas spędzony na ćwiczeniach te dwa tysiące godzin dzieliły doskonałych muzyków od dobrych muzyków. Może nie przeciętnych, ale dobrych. Jednak to wielka różnica być dobrym a doskonałym. Czy to dotyczy tylko muzyków? pomyślał profesor i zaczął badania w innych dziedzinach życia. Przyglądał się koszykarzom, skaterom, siatkarzom, piłkarzom. Co ciekawe, przyglądał się nawet złodziejom. Najlepsi z nich ćwiczyli więcej niż 10 tysięcy godzin. Jego konkluzja była taka. Niezależnie od talentu, jeśli chcesz osiągnąć sukces, musisz ćwiczyć 10 tysięcy godzin. To dotyczy zarówno złodziei, jak i pianistów. Na pewno wiecie, kim był John Lennon. To oczywiście jeden z Beatlesów. Czy wiecie, że John Lennon, mieszkając w Berlinie, ćwiczył codziennie 8 godzin dziennie? Przez 4 lata? Bill Gates Bill Gates opuścił Harvard po dwóch latach. Ale nie to uczyniło go geniuszem On był pochłonięty komputerami od dzieciństwa Spędził ponad 10 tysięcy godzin programując komputery jako młody chłopak Harvard nie był już mu dłużej potrzebny Wyobraźcie sobie, że napełniacie szklankę wodą bierzecie szklankę i chcecie zapełnić ją całą, aż po brzegi. Wlewasz wodę, aż woda zapełni całą szklankę. Czy ważna jest tylko ostatnia kropla, którą wlejesz do szklanki? Nie. Jeśli chcesz napełnić szklankę, musisz to robić od samego początku aż do samego końca. Tak samo jest z nami. Jeśli chcesz napełnić się do końca, to nie możesz przerwać tego w połowie. Nie możesz się poddać. Dlatego chciałem się z wami podzielić tą myślą, bo często myślimy, że ludzie są bardziej... Uzdolnieni od nas Łatwiej im przychodzą różne rzeczy Myślę, że to nie do końca prawda Oni po prostu pracują więcej Każdy z nas ma te same 24 godziny każdego dnia Tylko od nas zależy jak je wykorzystamy Wszystko jest w naszych rękach wszystko zależy Tylko od nas Jeśli robimy coś Konsekwentnie To daje nam siłę Daje nam Pewność siebie, daje nam moc Daje nam mistrzostwo Każdego dnia Do przodu okay? To jest zasada 10 tysięcy godzin Dla mnie to ma sens Nie wiem jak myślicie czy zgadzacie się ze mną? Czy zgadzacie się z zasadą dziesięciu tysięcy godzin? Wiadomo, nie każdy z nas chce być mistrzem świata Nie każdy chce być geniuszem Kimś najlepszym na świecie Jednak jeśli chcemy osiągnąć jakieś rezultaty To musimy poświęcić na ćwiczenie wiele czasu Właśnie to chciałem wam uświadomić Po to to wszystko opowiedziałem Po to opowiedziałem wam o regule 10 tysięcy godzin Oczywiście z tych ćwiczeń możemy czerpać wiele radości Jeśli lubimy ćwiczyć Ja bardzo lubię słuchać języka hiszpańskiego To nie jest dla nas ważne ile godzin minęło bo to jest zabawa To czysta przyjemność Po prostu lubimy to co robimy A to że uczymy się Dzieje się przy okazji Przy okazji to znaczy przez przypadek Niechcący Robimy to co nam się podoba A przy okazji uczymy się czegoś Moi drodzy Mam dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy chcą ćwiczyć język polski. Dla tych, którzy ciągle szukają nowych materiałów, bo codziennie chcą słuchać czegoś po polsku, codziennie szukają czegoś nowego. Od kilku tygodni pracowałem nad stworzeniem... Real Polish VIP Club I w końcu wszystko jest gotowe Piotr, ale na czym polega ten klub? Zapytacie Okej, okay, już mówię Po pierwsze, wszyscy, którzy należą do klubu Mają dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku do tej grupy należą tylko osoby, które używają moich kursów premium oraz osoby, które właśnie należą do klubu VIP. Po drugie, każdy kto należy do klubu ma dostęp do materiałów zrobionych tylko dla klubowiczów. W tej chwili znajduje się tam około 20 filmików i każdego tygodnia Będę dodawał 3-4 Nowe filmiki Jeśli zapiszesz się do klubu To będziesz mieć dostęp Do wszystkich starych filmików Które zrobiłem już wcześniej I do wszystkich Które tam zamieszczę Jak dostać się do klubu? Klub działa Na zasadzie subskrypcji I kosztuje 10 euro za miesiąc Oczywiście w każdym momencie można przerwać subskrypcję. Jeśli uznasz, że nie chcesz już, okej, okay, nie ma problemu. Możesz przerwać subskrypcję. Myślę, że ten klub da nam wiele przyjemności. Dzięki grupie na Facebooku osoby należące do klubu, czyli ci najbardziej zaangażowani, Będą mieć wpływ na to, jakie będę robił materiały. Będą mogli powiedzieć mi, co jest dobre, co można poprawić, co wam się podoba, a co wam się mniej podoba. A ja, mając te wskazówki, będę mógł robić coraz lepsze materiały. A wiedząc, że robię to, co lubicie, na pewno będę miał o wiele więcej przyjemności z tej pracy. Myślę, że będziemy w ten sposób nawzajem wspierać się i wspomagać i nikomu nie pozwolimy przerwać nauki. Prawda? Zatem zapraszam wszystkich chętnych do Real Polish VIP Club. Wszystko jest już gotowe. Można zapisywać się w dowolnym momencie. Bo każdy, kto jest członkiem klubu ma dostęp do wszystkich materiałów. Nie ma żadnych ograniczeń. To, co jest w klubie i to, co na bieżąco będę dodawał jest dostępne dla wszystkich członków klubu. OK? Jeśli macie jakieś pytania to proszę, piszcie do mnie albo w komentarzach albo w w takim formularzu, który jest na stronie Albo mailem Możecie pytać mnie Ja z przyjemnością Odpowiem na każde pytanie Zapraszam serdecznie do klubu Oczywiście Nasz podcast Co dwutygodniowy Oczywiście zostaje Będę nadal robił podcasty Uwielbiam robić podcasty Sprawia mi to Wiele przyjemności a jeszcze więcej, gdy dostaję od Was komentarze. Bardzo lubię je czytać. Bardzo proszę, jeśli macie chwilkę czasu, to napiszcie jakiś komentarz. Okej, okay. myślę, że na dziś to wszystko. Jeszcze raz dziękuję bardzo, Pietro. Jestem ciekaw, jaka u Ciebie pogoda, Pietro. Czy w Rzymie już wiosna? Słyszałem, że w Belgii są już motyle Tamar napisała mi maila, że w Belgii są już motyle To niesamowite Jakim cudem mogą być motyle o tej porze roku Jeszcze nigdy nie widziałem w Polsce motyli o tej porze roku Myślę, że pierwsze to gdzieś w kwietniu albo w maju Dopiero się pojawiają W maju chyba tak No ale w Polsce wszystko jest później Jesteśmy bardziej na wschód A tu chyba jest zimniej niż na zachodzie Myślę, że motyle u nas jeszcze śpią Głębokim snem Okej okay, moi drodzy, zapraszam was Do... VIP Club, naszego klubu VIPów. Zapraszam na następne podcasty. Zapraszam na Facebooka. Piszcie do mnie, piszcie komentarze. I pamiętajcie. Zasada 10 tysięcy godzin. Nigdy się nie poddawajcie. 10 tysięcy godzin minie tak szybko, że nawet nie zauważycie, kiedy będziecie mistrzami. Języka polskiego. Cześć. Do usłyszenia następnym razem. Pa pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl